Jest siódma. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Strefa ulew nadejdzie po południu nad zachodnią Polskę. Służby zwierają szyki. Doniesienie sędziów Trybunału Konstytucyjnego już w prokuraturze. Będziemy prowadzić wnikliwie postępowanie dowodowe. Chodzi o niedopuszczenie do pracy czwórki sędziów. Cieśnina Ormus, znów zamknięta przez Iran. Teheran domaga się odblokowania przez Amerykanów swoich portów. Służby w Polsce w stanie gotowości. Szykują się na ewentualną sytuację kryzysową na zachodzie kraju. Mogą ją spowodować intensywne deszcze, które prognozują synoptycy. Ulewy mają nadejść po południu i potrwać około doby, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.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 IMGW ostrzega też przed możliwym przekroczeniem stanów ostrzegawczych wód na zachodzie kraju, na Śląsku oraz w województwie łódzkim. Wieczorem możliwe są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych, zwłaszcza w zlewniach sudeckich. Za dwie godziny w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się odprawa poświęcona sytuacji pogodowej w kraju. Doniesienia dwojga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego już w prokuraturze Monisami po przesłuchaniach. Poinformował o tym prokurator generalny Waldemar Żurek. Sędziowie Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek skierowali do niego zawiadomienie w sprawie niezaprzysiężonej przez prezydenta czwórki innych nowych sędziów Trybunału. Według nich naruszono przepisy, bo sędziom nie przedzielono stanowisk pracy i spraw do rozpoznania. Waldemar Żurek zapowiedział wnikliwe postępowanie dowodowe. Służby Trybunału nie dopuszczają tych osób do pracy. Prokuratura działa szybko. Te dwie osoby, które złożyły zawiadomienie są już przesłuchane i będziemy prowadzić wnikliwie postępowanie dowodowe. Złożenie kontrzawiadomienia zapowiedział prezes Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Bogdana Święczkowskiego wniosek Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka to fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. 13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na początku kwietnia Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie tylko od dwojga sędziów. Pozostali ślubowali w Sejmie, czego nie uznaje Kancelaria Głowy Państwa ani prezes Trybunału. Pocisk moździerzowy spadł w pobliżu konwoju żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego UNIFIL w Libanie. Na szczęście żaden z wojskowych nie został ranny, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Jak podało w komunikacie, trzy, do, trzy pojazdy kontyngentu mają lekkie uszkodzenia. Wcześniej w ataku uzbrojonych napastników zginął francuski żołnierz sił pokojowych ONZ, a trzech zostało rannych. Wszystko wskazuje na to, że za atakiem stoi Hezbollah, napisał w serwisie X prezydent Francji Emmanuel Macron. Ponowna blokada cieśniny Ormus i kilka przypadków ostrzelania statków. Kluczowy dla światowego rynku ropy szlak wodny znów kością niezgody. Teheran poinformował, że zamknął trasę w odpowiedzi na działania Stanów Zjednoczonych, które blokują irańskie porty. Otwarcie cieśniny w piątek było próbą wymuszenia przez Iran ustępstw. Ocenił w TVP Info ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski. Irańczycy liczyli na to, że Amerykanie się zrewanżują zdjęciem blokady portów irańskich. Amerykanie powiedzieli, mowy nie ma, nie zdejmiemy blokady mimo otwarcia cieśniny Ormus, dopóki negocjacje z Iranem nie zakończą się podpisaniem takiego porozumienia, jakie położyliśmy na stole. W nocy z wtorku na środę wygaśnie dwutygodniowy rozejm między Iranem i USA. Ormus jest szlakiem morskim kluczowym dla handlu surowcami energetycznymi. Zakłócenia w dostawach spowodowały gwałtowny wzrost cen ropy i gazu na całym świecie. W Bułgarii rozpoczęły się przedterminowe wybory parlamentarne, ósme w ciągu ostatnich pięciu lat. Doprowadziła do nich dymisja rządu Rosena Żelaskowa, który ugiął się pod presją masowych protestów społecznych z końca ubiegłego roku. Kolejne ugrupowania parlamentarne odmawiały podjęcia się sformowania rządu. Liderem sondaży jest koalicja Postępowa Bułgaria, której nieformalnym liderem jest były prezydent Ruman Radew. To są aktualności jedynki. A w nich wracamy do kraju. Czołgi Abrams, wyrzutnie rakiet HIMARS, drony bojowe, wyposażenie komandosa. Taki sprzęt można było obejrzeć w Płocku podczas dwudniowych wojskowych targów służby i pracy. A specjaliści zachęcali do studiów na uczelniach wojskowych i do wstępowania do armii. Jak Ci się czołg podoba? Fajny. Chciałbyś zostać żołnierzem? Tak, na samolotach. Panowie tylko tak oglądają, czy do wojska się wybierają? E, jeszcze nie wiemy, gdzie się wybieramy, natomiast tak naprawdę z każdego pojazdu na każdy kolejny jest coraz ciekawiej. Wszyscy mówią, że nie spodziewali się, że Polska Armia dysponuje aż tak nowoczesnym sprzętem. Trudno się nie zgodzić. Uważam, że wszystko idzie ku dobremu. Z odwiedzającymi targi w Płocku rozmawiał Maciej Jastrzemski. a podobne imprezy odbyły się w 15 miastach w całym kraju. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek, Cito firmy Reuter. Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Na program zaprasza jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas zmienia. Na dobrą prognozę pogody zaprasza sponsor Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników. Pogoda. Niedziela będzie pochmurna z deszczem, ale i przejaśnieniami. Oprócz no, zachodu kraju tam bez szans na słońce i najsilniejsze opady może też zagrzmieć. Wysoko w Sudetach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Bez opadów tylko miejscami na wschodzie. Temperatura maksymalna od 9 do 19 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1200 hektopaskale. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolegę Cito firmy Reuter. Kolegę Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 Reklama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 Jedenka. To jest radio. Autopromocja. Where are you? You're left without a word. I hold that one day. I hear your sweetest laughter. High beneath the stars, I believe. You're safe and sound I have to let you go Oh heaven, I try I try to figure out Why it ends before it starts I hope you find your peace Wherever you are i want to run, run into your heart and feel your lovely arms. Every night I'm dreaming, I'm singing to the moon, asking why you had to go. I'm asking all. I'm afraid to fall apart No pieces of my heart They turn on march Another day Brings another wave That light we used to hold Left alive untold, and still it makes me mad how we wasted precious time. It felt so good inside to know your mind, and I just can't believe that you're really gone forever. Memories It's all around 12 minut po godzinie 7 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Małgorzata Barto witam. Dzień dobry. Familijna jedynka. 19 dzień kwietnia, niedziela biblijna. Dzisiaj o powołaniu głosem Boga w Bożym Słowie, odczytanym również do wejścia na drogę y, życia zakonnego. Wejścia a może także wyjścia z tej drogi. Czy Pan Bóg może zapraszać no, swoim słowem, swoim głosem, swoim natchnieniem, osoby, która pozostaje w relacji z nim osobistej, właśnie do takiej krętej wydawałoby się drogi. O tym w tej godzinie familijnej jedynki głosami naszych kości. Na początek siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka, psychopedagog powołań. Nasza misja jako sióstra Postolinek jest skierowana do każdego człowieka, aby pomóc mu odnaleźć sens życia, piękno życia i jego życiowe powołanie, bo całe życie człowieka i każde życie jest powołaniem, czyli darem z siebie, misją. Mówimy często mam powołanie, w tym przypadku dzisiaj szczególnie powołanie zakonne, mam powołanie zakonne, czyli moją drogą jest pójście do klasztoru. Mam powołanie? Czy jestem powołany? Mi jest bardzo bliska ta druga możliwość, bo jeżeli ja coś mam, to ja to mogę stracić, ja to mogę zagubić, ja to mogę gdzieś zaniedbać. Natomiast powołanie dotyczy naszej tożsamości, tego kim jesteśmy. Powołanie tak naprawdę to jest proces bliskości z Bogiem. Powołanie jest Jego darem. Bóg składa w każdym z nas ogromne dary, ogromne zasoby, podobieństwo jedyne i niepowtarzalne do Niego, czyli podobieństwo w miłości, bo tak naprawdę powołanie w Kościele jest jedno i to jest miłość, a potem mamy różne drogi do realizowania powołania, prawda? Mamy miłość małżeńską i rodzicielską, miłość pasterską, nasi prezbiterzy są nią obdarzeni, mamy miłość konsekrowaną i mamy różne rodzaje tutaj, bo jest i życie kontemplacyjne, klauzurowe, jest życie czynne, apostolskie, są formy konsekracji świeckiej. Trzeba umieć właściwie rozpoznać to swoje powołanie. Jeżeli Pan Bóg mnie woła na drogę życia zakonnego, po jakichś symptomach się to oczywiście odkrywa w sobie, a po jakimś czasie się dochodzi do przekonania nie, to chyba była pomyłka i wracam z tej drogi. To znaczy, że co? Że źle się na początku zinterpretowało ten głos Boga? Mam wrażenie, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ mogą być różne przyczyny i mogą być bardzo różne motywacje. Ja lubię mówić o tym, że mamy dwa rodzaje podejmowania decyzji. Mamy decyzje, które podejmujemy z pełni, czyli odkrywamy nasze zasoby, odkrywamy wartości i to, co przeczuwamy w środku, ale też to, co spotykamy w życiu, jest dopełnieniem. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że się pomylę. Natomiast kiedy wybieramy z braku, który bardzo często jest motywowany lękiem i bardzo często to są motywacje nieuświadomione, na przykład życia zakonnego możemy szukać, bo jest wspólnota, klimat serdeczności, przyjęcia, ciepła. Więc jeżeli ja nieświadomie szukam przede wszystkim tego, czego mi zabrakło na przykład w domu rodzinnym, czy w środowisku szkolnym, rówieśniczym, to w momencie, kiedy ja tą potrzebę nakarmię, odkrywam, że ja dążę do czegoś jeszcze innego. Decyzja z braku, na przykład nie wybieram e, kierunku studiów, o którym marzę, bo boję się, że się nie dostanę, więc idę na uczenie, gdzie wiem, że będę przyjęty. Wybieram chłopaka czy dziewczynę, pierwszego lepszego, czy pierwszą lepszą, którą spotykam, bo boję się, że zostanę sam sama w życiu. Decyzje podjęte z lęku zazwyczaj kończą się porażką, bo nie mają trwałego fundamentu bo nie są oparte na głębokich wartościach. Więc może być tak, że nasze to początkowe rozeznawanie już nie jest do końca jasne i nie mamy obok siebie osoby, która jest na tyle przygotowana, na tyle zanurzona w Bogu, też na tyle kompetentna, że potrafi nam pokazać i też pomóc oczyszczać te motywacje. Ale może też być tak, że w trakcie drogi My poznając siebie, odkrywając siebie też w świetle Słowa Bożego, w świetle doświadczenia życia wspólnotowego, w świetle też dialogu z tymi, którzy nam towarzyszą, odkrywamy, że Pan Bóg zaprasza nas do czegoś innego. Jest to pewien etap dojrzałości, dzięki której potem Pan Bóg ukierunkowuje dalej. Powołanie z darem Boga, ale jest także zaproszeniem, zadaniem. Jeżeli my nie pielęgnujemy życia duchowego, to nie jest możliwa wierność powołaniowa, bo będziemy żyć w jakiejś takiej duchowej schizofrenii. Powołanie to nie jest jakaś rola społeczna, to nie jest zawód, to jest kwestia tożsamości, to jest kwestia miłości, więzi, tak jak małżonkowie, jeżeli nie będą pielęgnowali swojej więzi, no to będzie dwoje obcych ludzi, którzy żyją pod jednym dachem. Więc powołanie odkryte, rozeznane, podjęte, można zaniedbać, można się też mu sprzeniewierzyć. Można je zdradzić. I tak? to jest właśnie kwestia też wierności, posłuszeństwu obranej drodze. Nasze życie jest utkane też z kryzysów. Kryzys nie musi być czymś tragicznym, on może być momentem bardzo rozwojowym. To, co jest bardzo ważne, to to, abyśmy mieli odwagę zmierzyć się z nim i abyśmy w kryzysie nie pozostawali sami. Dojrzałością jest prosić o pomoc. Dla mnie ważne jest to, co mówi Jezus. Jezus mówi, przyszedłem, abyście mieli życie i życie w obfitości i przyszedłem, aby radość wasza była pełna. Czyli żyje pełnią powołania tam, gdzie jest obfitość, gdzie jest radość. My możemy być radośni nawet w trudach, nawet w zmaganiach, prawda? Bo głęboka radość jest rzeczywistością duchową. Więc ja potrzebuję siebie pytać, czy to, gdzie żyję i to, jak żyję, prowadzi mnie ku życiu, ku pełni, nawet jeżeli muszę bardzo przekraczać siebie, czy to mnie prowadzi do śmierci? Jakiejkolwiek śmierci duchowej, psychicznej, czy, czy nawet depresji chociażby. Przed ślubami zakonnymi, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa mamy przykazania i mamy piąte przykazanie, nie zabijaj. Ja nie mogę trwać w czymś, co mnie niszczy w jakikolwiek sposób. Nie jest tylko tak, że to ta sama osoba zainteresowana podejmuje te decyzje, ale również to właśnie ta osoba towarzysząca lub też środowisko i zakon może podjąć za nią te decyzje? Z nią. z nią. Odejście na etapie formacji, czyli do ślubów wieczystych, bo tak się traktuje w zakonie ten czas, to jest, można powiedzieć, pełne prawo, tak? Po to tak. jest ten czas. Sytuacja się komplikuje po ślubach wieczystych. Odejście na tym etapie swojego powołania to jest rodzaj zdrady? Nie zawsze. Zdrada jest wtedy, kiedy ja nie pielęgnuję daru, który otrzymałem. A jeśli tak nie jest? Są pewne tajemnice też, ale wtedy szukamy razem. Jest bardzo piękny dokument Kościoła, który mówi rzecz, która mnie osobiście ogromnie ujęła, że tak jak towarzyszymy w rozeznawaniu powołania, tak dzisiaj Kościół potrzebuje też towarzyszyć w odejściach ze zgromadzenia. Żeby to nie były jakieś takie historie złamane, ale po prostu, żeby razem podejmować i zeznawać. I to jest bardzo piękne i to jest bardzo nacechowane miłością. A może też chroni przed tym, że potem takie odejście nie uruchamia całej lawiny takiego resentymentu, działania ostrego, kontestującego Kościół i zasady, które w życiu zakonnym są przyjęte. Bo jest za tym chyba jakieś poczucie winy. Może być. Jeżeli zaczynamy się nawzajem oskarżać, no to nic dobrego z tego nie wyjdzie w jakimkolwiek powołaniu. A jeżeli próbujemy się zasłuchać w cierpienie osoby, można znaleźć jakąś drogę, która byłaby odpowiednia. Czy wewnątrz zgromadzenia, czy poza zgromadzeniem. Zdarzają się na przykład takie historie, że ktoś z jednej formy życia przechodzi do innej formy życia. Na przykład ze zgromadzenia czynnego do zgromadzenia kontemplacyjnego. Czy ze zgromadzenia kontemplacyjnego do na przykład formy jakiejś konsekracji świeckiej. Czy w związku z tym podejmowanie takich decyzji nie powinno mieć miejsca w młodym wieku? I tak i nie. Dlatego, że wiek nie świadczy o dojrzałości. Można mieć 19 lat i życie nas już może tak uformować, że mamy naprawdę predyspozycję do daru z siebie, a można mieć 35 lat i być tak zapatrzonym narcystycznie w siebie, że do niczego nie dojdziemy. Ważne jest, żebyśmy patrzyli na poszczególne osoby, prawda? na poszczególne historie. Co takim osobom siostra mówi, które widzą, że może tak, ale nie, nie, to pewnie się mylę, lepiej się nie mylić, e, coś pewniejszego w życiu sobie znaleźć. Jeżeli ktoś ma takie przekonanie, że to mogłaby być jego droga życia, ja uważam, że warto spróbować. Bo jeśli nie, to potem do końca życia mamy niepewność, a co by było, gdyby. Znam takie historie. Ważna jest taka otwartość serca. Ja osobiście... O wiele bardziej w towarzyszeniu młodym, czy w ogóle w towarzyszeniu osobom już żyjącym powołaniem, które przechodzą jakieś trudności, bardziej obawiam się osób, które są super pewne czegoś i nie potrafią jak gdyby trochę podważyć, trochę poszerzyć horyzontów, spojrzeć z różnych perspektyw. Jak jest tego typu sztywność, to mówię, hmm, tam nie ma wolności. To jest gdzieś podszyte głębokim lękiem. Być może nawet lękiem przed pomyłką życiową. Natomiast kiedy jest taka dyspozycyjność, że chcę odnaleźć ten mój dar, Szczerze szukam, żeby spotkać ten rodzaj miłowania, który Bóg włożył w moim sercu. Bo zapewniam Was, że kiedy my odkrywamy ten wewnętrzny dar, my się czujemy jak ryba w wodzie. I kiedy my się tak czujemy, to wtedy i trudności, i momenty takie, które może czasami są bolesne, to się przeżywa zupełnie inaczej. W posłuszeństwie można czuć się wolnym. Posłuszeństwo wymaga ludzi wolnych, zdolnych do słuchania i do dialogu. Bo posłuszeństwo to nie jest uległość, posłuszeństwo to nie jest poddaństwo. To jest zdolność wspólnego poszukiwania i wybierania większego dobra, wspólnego dobra, czyli woli Bożej dla nas. Ja też wspieram modlitwą tych wszystkich, którzy szukają drogi swojego życia, swojego powołania, ale też tych wszystkich, którzy na niej trwają, abyśmy mogli naprawdę przeżywać nasze powołanie z miłością, poczuciem pełni i poczuciem, że jesteśmy wielkim darem Boga dla świata. Do temu tak rozpoczął pewien brat z zapałem Historię, którą starsi jedynie pamiętali Było miasto to... zwane Gubio, bogate i wspaniałe a w nim ludzie, co nikogo oprócz siebie nie kochali Miasto było zewsząd, sami otoczone w nich pojawił się wilk straszny Ogromna czarna bestia zżerał owce jak mięta Bydło i konie w owym dniu zaś porwał kilku kupców z podbran miasta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 Tak święty Franciszek upominał złego wilka, ten o dziwo spokorniał i ze wstydu przymknął oczy, a od żalu wielkiego spod powikłe z kilka uroniło wilczysko na bieda czyny stopy, kiedy wszyscy mieszkańcy zebrali się na rynku, żeby wyśmiać rozbójnika potulnego jak barany. Wtedy święty Franciszek uniósł w górę rękę i wygłosił ludziom z głupio o takie kazanie. Bra!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 Polskie Radio. Jedynka. Drzwi otwarte, niezatrzaśnięte. Czy tak można patrzeć na powołanie do życia zakonnego? Czy tak Kościół podpowiada głosem swoich, no właśnie, specjalnie do tego powołanych duszpasterzy, żeby rozpoznawać to własne miejsce w kościele, w klasztorze? po wejściu za furtę, czy też może poza nim, po wyjściu stamtąd. To y, pytania szczególnie ciekawe w kontekście Jasnej Góry, miejsca y, sanktuarium narodowego, maryjnego, do którego bardzo wielu z nas przybywa, również z tym pytaniem, jakie jest moje powołanie. Tam na miejscu ma swoją siedzibę y, oczywiście zakon Paulinów y, i też powołaniowy, taki y, specjalne miejsce, gdzie można o to pytać tych, którzy... Potrafią na to, próbują przynajmniej odpowiedzieć. Taką osobą jest ojciec Tadeusz Iwaszczyszyn, referent do spraw powołań. Właściwie czym się zajmuje? Od tego zacznijmy. Ta moja odpowiedzialność w praktyce polega na tym, że jestem w zakonie paulińskim, zobligowany do tego, żeby organizować rekolekcje dla rozeznających powołanie. A przede wszystkim, użyję tego słowa, choć mam nadzieję, że ono będzie dobrze odebrane, weryfikować w pewnym sensie tych kandydatów, którzy zgłaszają się do zakonu. Ja mam zadanie z nimi się spotykać, rozmawiać no i weryfikować przede wszystkim to, czy rzeczywiście Pan Bóg ich powołuje. Oni się pytają, czy są zdolni do podjęcia życia zakonnego, formacji ku kopaństwu, czy ku życiu zakonnemu. Są takie kryteria podstawowe, fundamentalne, które są kwestiami zdrowotnymi. Czy zaświadczenie, że jest się zdrowym tak. pod różnymi względami, tak. psychicznym. też. Ja też, jak wstępowałem do zakonu, to takie zaświadczenie przedstawiłem. Jest pewna nowość, która jest może zaskoczeniem, ale... Jedno z takich zaświadczeń, które trzeba mieć, no to jest akt urodzenia. Twierdzenie płci. Dokładnie. Myślę, że Kościół tutaj mądrze postępuje akurat. Kwestia roztropności. To mówi Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus w Ewangelii dokładnie, kiedy przedstawia sprawę małżeństwa, przynajmniej mówią, że nie warto się żenić, jeżeli tak wygląda sprawa między mężczyzną a kobietą. I wówczas Jezus odpowiada, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. I są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. I są tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezrzędni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Tak mówi Jezus. A więc ta niezdatność to jest coś innego niż ci, którzy są bezrzędni ponieważ, żeby przystąpić do formacji życia zakonnego, trzeba być zdatnym do małżeństwa. To jest niezmiernie ważne. Ten człowiek musi być w pełni zdrowy w kontekście właśnie, jak wspomnieliśmy, fizycznym, psychicznym, ale też i w każdym innym. Bo ci, którzy przychodzą do zakonu, to są ci, którzy, jak słyszeliśmy słowa Jezusa, dla Królestwa Bożego sami stali się bezrzędni. A ci wcześniejsi wymienieni przez Jezusa, czyli ci, którzy tacy się narodzili i ci, którymi ludzie takimi uczynili. To jest, myślę, że bardzo ważne w kontekście współczesnych dyskusji na temat orientacji homoseksualnych czy innych. Wiadomo, że na tysiąc przypadków sytuacji homoseksualnych jest tysiąc powodów, dla których tak się stało. Nawet jeżeli ktoś przeżywa taki krzyż w kontekście wiary i to jest właśnie ta niezdatność do małżeństwa, o której mówi Jezus, którymi ludzie tak ucznili, może przez jakieś traumy, może przez jakieś doświadczenia. Nie mam pojęcia, różne są pewnie przypadki. Natomiast nikt nie jest odrzucony nigdy, nie? Tylko zawsze jest konkretne powołanie, nawet i w tym zaproszenie do życia w czystości. Wróćmy do powołania zakonnego i tego, dla kogo tu jest miejsce w zakonie ewentualnie. Te tajemnice ktoś inny, kto przyjmuje do zakonu, musi też rozpoznać i zweryfikować jednak, po to, żeby potem nie było odejść z zakonu, a one wiadomo, że się zdarzają, drzwi w klasztorach otwarte, ale niezotrześnięte i można wyjść i wychodzi dużo osób. I pytanie, czy to było źle rozpoznane przez samą osobę, czy przez tych, którzy tak jak ty mieli doradzać? Myślę, że są różne przypadki. Są tacy, którzy źle rozeznali. W ogóle temat rozeznawania, on się nie kończy w momencie, kiedy ten mężczyzna wstępuje do Właściwie wtedy się tak naprawdę na poważnie zaczyna. No i dany jest na to też konkretny czas. Oczywiście. Do ślubów wieczystych, do momentu święceń jest dużo czasu. Więc chciałbym teraz zwolnić wszystkich referentów do spraw powołania, którzy są w takiej samej roli jak ja w różnych miejscach, że oni chciałbym, żeby czuli się odpowiedzialni za to, że ktoś odszedł, nie? Ponieważ później są formatorzy. To oni tą odpowiedzialność przejmują w pewnym sensie. Mistrz nowicjatu, czy prefekt, rektor seminarium, kolejni wychowawcy w junioracie i tak dalej. Myślę, że to tutaj jest ich rola. Czy po dwóch, trzech spotkaniach z jakimś młodym człowiekiem, ja jestem w stanie go na tyle poznać, żeby powiedzieć, czy rzeczywiście Pan Bóg go powołuje, czy nie. Nie jestem w stanie, to od razu mówię. Ja przez te dwa, trzy spotkania mam wykluczyć ewentualne przeszkody, które mogłyby mieć miejsce. Rozpoznać, czy on nie ma kanonicznych przeszkód, tych, o których mówiliśmy wcześniej. Jacy ludzie tutaj przychodzą, po których widzisz, że musisz powiedzieć nie? Jeżeli nie mam formalnych przeszkód, nie zdarzyło mi się powiedzieć nie. Ja im raczej pokazywałem inne drogi powołania. To jest też moje zadanie. Wskazywać tym kandydatom ewentualnie, którzy no, nie mogą podjąć życia zakonnego z różnych powodów historii ich życia stanu, żeby pokazać im różne przestrzenie w Kościele, w których mogą spełnić swoje pragnienie bycia blisko Boga. Bo to, to tak naprawdę o to chodzi. No bo to no, chodzi tak, o powołanie, tak. które przychodzi od Boga. Tylko kwestia jest tej właściwej ścieżki rozpoznania. Czasem człowiek sam musi też siebie rozpoznać. Można się oszukać kiwać w kwestii powołania? Myślę, że tak. Jakie są symptomy na tak, że to jest to miejsce, albo symptomy, że jednak to nie jest to? Ja myślę, że to jest trudne, ponieważ żaden człowiek nie jest szablonem do odbicia, nie? masą, w której się odbija jakiś szablon. I myślę sobie, że nawet z perspektywy formatorów seminaryjnych, czy tych późniejszych, którzy decydują już ostatecznie o tym, czy tam dopuszczamy człowieka do ślubu wieczystych, czy do święceń, to na końcu tak jest decyzja tego człowieka i no jest jakaś tajemnica zawsze życia. nie? Czy można wszystko zobaczyć? Ale są takie rzeczy, po których można się orientować. Tak, na pewno są takie, które można zauważyć w czasie formacji. Czasami też się proponuje albo jakąś przerwę, albo jakąś terapię, żeby pewne rzeczy poukładać. Potrzeba po prostu prac nad sobą. Mi chodzi o to, żeby szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego dochodzi w pewnym momencie do odejścia mhm. z zakonu. W mhm. różnym stylu się to dzieje. Traktowane potocznie jako jakaś przegrana. Często się kończy to zatrzaśniętymi drzwiami do kościoła w ogóle, dlatego, że zadziały się jakieś złe rzeczy, ale one może się na samym początku już źle ustawiły. I jak takie kwestie wychwyczajemy ci czy to w ogóle można? Myślę, że im wcześniej, tym lepiej. Pytanie, czy to są kwestie niedojrzałości? Kiedy wstępowałem do zakonu, mój tato powiedział mi: pamiętaj, żebyś dobrze rozeznał powołanie. A ja mówię, wydawało mi się, że to już mam ze sobą. Podjąłem decyzję, nie? A powiedział, kiedy zobaczysz, że nie jest to twoje miejsce, to demon będzie cię kusił, żebyś został, ponieważ jego celem jest zniszczyć twoje życie. Takich przypadków też może być trochę. Jak można zobaczyć, że to nie jest moje miejsce? Co jest znakiem tego? Przychodzę z wielkim pragnieniem bycia przy Panu Bogu. Słyszę głos, że Pan Bóg mnie tu zaprasza. W życiu, w tym świecie, na zewnątrz nie widzę siebie. Nie ma tam dla mnie miejsca specjalnie, nie widzę za bardzo możliwości. Jak mam odczytać, to nie jest moje miejsce? Coś zaczyna mnie uwierać. Co to może być? Nie czuję się spełniona, nie czuję się szczęśliwa. No szczęście na pewno jest tutaj mocnym weryfikatorem, bo Pan Bóg zawsze powołuje do szczęścia. Więc jeżeli ktoś się nie czuje szczęśliwy w jakimś powołaniu... Na etapie rozpoznawania powołania, no to mógłby sobie zadać pytanie, czy na pewno Pan go do tego powołuje. Tylko, że tutaj szczęście trzeba bardzo dobrze rozumieć, ponieważ być szczęśliwym nie znaczy nie cierpieć. Często mówią przełożeni, że są tak zwane trzy razy tak. Tak Pana Boga, tak Twoje i tak Kościoła. Wystarczy, że nie ma jednego tak i już wszystko się nie klei, nie? A jak mogę rozpoznać nie Pana Boga dla powołania zakonnego? To jest pytanie o indywidualną relację każdego człowieka z Bogiem. To jest cały czas słuchanie jego. Ale czy może być tak, że Pan Bóg mnie z tego miejsca jednak chce wyprowadzić? Czy można zmienić powołanie? Często powtarzam chłopakom, którzy przyjeżdżają na rekolekcje powołaniowe, że być może Pan Bóg powołuje cię do zakonu, niektórych na całe życie, niektórych na parę lat. Słyszałem takie historie, gdzie kobiety, które miały mężów będących wcześniej w seminarium parę lat czy w nowicjacie, że są Bogu za to wdzięczne, że ich mężowie są po takiej formacji. I myślę sobie, że jest to bardzo prawdziwe. Pamiętajmy, że to jest cały czas te 7-6 lat do ślubów wieczystych. Ja też to lubię powtarzać, że to jest moment, w którym zakon się przygląda tobie, a ty zakonowi. I ty możesz zrezygnować i zakon może zrezygnować. Natomiast chciałbym odpowiedzieć na to, co się później dzieje. czyli po ślubach, czy po święceniach kapłańskich. Dlaczego wtedy są odchodzenia? Tam też wiele powodów. Myślę, że też niedojrzałość, która jest jakimś lękiem w momencie przyjęcia święceń, czy w momencie złożenia ślubów wieczystych. Może ten człowiek być obarczony jakąś presją, z którą sobie nie potrafi poradzić. Dopiero z latami, z czasem potrafi stwierdzić, że rzeczywiście on wcale tego nie chciał. To jest rodzaj takiej przegranej. W coś się zainwestowało i okazało się, że to nietrawione. Jeżeli ktoś traktuje wtedy to jako przegraną, to znaczy, że od początku miał złe motywy. Bo jeżeli moim celem jest być blisko Boga, to szukam drogi do Niego. I teraz, jeżeli ta droga do Niego wiedzie przez dwa lata bycia w nowicjacie, a później przez resztę życia w małżeństwie, to jaki problem? Jeżeli ktoś porażkę doświadcza w związku z tym, że odchodzi, na pewno na poziomie ludzkim. Może to być, nie? Natomiast na poziomie duchowym myślę, że to jest jakaś przestrzeń do nawrócenia wtedy. Kiedyś bardzo długo myślałem, że takim powodem ewentualnych odejść jest to, że kapłani, księża, siostry się przestają modlić, albo że się modlą mniej. Ale dzisiaj stwierdzam, że wcale nie. Ci wszyscy, którzy odchodzili, a których znam, to nie byli ludzie, którzy się nie modlili. Ja myślę, że tam pojawiło się coś innego. Myślę, że dzisiaj człowiek nie lubi cierpieć. I chyba to jest fundamentalny problem powołania. Widzimy to w każdym powołaniu. Nie ma wcale mniej rozwodów niż odejść z kopłaństw. I to wynika z tego, że jesteśmy niewierni. Ja pamiętam, kiedy przyjmowałem święcenia diakonatu. Wtedy ojciec biskup Łukasz Buzon cytował nam świętego Jana Pawła II i mówił o tym, że są w życiu różne decyzje, ale są decyzje ostateczności. I taką decyzję dzisiaj podejmujecie. Ważne jest to, to jest uważam też bardzo pożądana cecha męskości. Lub też męstwa. Lub też męstwa, bo kobiety też mogą mieć męstwo. To jest być wiernym. Choćby nie wiem, co się stało. Będę trwał, bo dałem ci słowo. Oczywiście jak dochodzi jakaś tam agresja, przemoc, nie sądzę, że to są powszechne sytuacje, ale zdarzają się, no wtedy trzeba rozeznawać. Natomiast nadal tutaj zmienia się formuła, ale nie istota. To nie zmienia tej decyzji, którą podjąłem, podjęłam na ślubach wieczystych, że oddaję swoje życie Panu Bogu. Ja zostałem, można powiedzieć, zainspirowany powołaniem życia zakonnego i kapłańskiego przez człowieka, który z tego kapłaństwa odszedł, jak byłem w seminarium. I co, i to nie zachwiało tym powołaniem? Powołaniem nie, ale je uświęciło. To znaczy? O, oczyściło. Wtedy zrozumiałem, musiałem zrozumieć, że to Bóg mnie powołuje, a nie człowiek. Tu na Jasnej Górze różni przychodzą i pytają, no. czy mam powołanie. Takie pytania? Zdarzają jest... się, no, no no. I co wtedy? Nie wiem, ja tego nie sprawdzę. A kto to sprawdzi? No, tylko ten człowiek. Ja jestem przekonany o tym, że jeżeli ktoś jest z Bogiem, będzie wiedział, co ma robić. Powołani przez Słowo Jezusa, spośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę, czynić uczniów ze wszystkich narodów, odrodzeni przez ogień i wodę, w mocy ducha wezwani do prawdy, Ewangelię czyniąc światłem i chlebem, nowych uczniów rodzimy przez wiarę. Zobacz Wszystkich narodów W tej wspólnocie jesteśmy kościołem Uczniem Pana i drogą dla uczniów Jak latorośl w innym krzewie By być drzewem dojrzałym i siewem Program pierwszy Polskiego Radia. Kiedy słyszymy o kimś, kto opuścił zakon w mediach, najczęściej szuka się skandalu, patologii, historii osoby, osoby, która trzasnęła drzwiami i została z niczym albo z mniej lub bardziej tłumionym żalem. Złamane życie, błąd, od którego trzeba się odciąć, bywa. Ale niekoniecznie i nie zawsze. My dziś na powołanie próbujemy patrzeć przez drzwi otwarte, nie zatrzaśnięte. E i tak właśnie będzie za chwilkę, będziemy mogli usłyszeć historię Aleksandry Wojciechowicz. Opowieść, rozmowa. Ola przeszła przez te drzwi, tam i z powrotem. Żeby zrozumieć choć nieco powody jej wyjścia z zakonu, trzeba zacząć od wejścia okoliczności i powodów, dla których zapukała do furty klasztornej. To Pan Bóg zapukał najpierw do mojego serca. Istotą powołania jest dla mnie wiara w Boga i chęć spotkania się z Nim. Karmel właśnie dla mnie był takim miejscem, kiedy ja poznałam, że Bóg istnieje, to się tak tą rzeczywistością zafascynowałam, że ciągnęło mnie najpierw na rekolekcje, potem do książek o świętych i tak spotkałam świętych Karmelu, najbardziej chyba mała Teresa od Dzieciątka Jezus i Jan od Krzyża, Droga na górę Karmel. Ja tą książkę widziałam na witrynie sklepowej i bardzo zapragnęłam, mama mnie kupiła pod choinkę. No i jak czytałam tę książkę, to moja dusza zaczęła płonić że właśnie tam chce pójść. No i na rekolekcjach ignacjańskich na drugim tygodniu było rozeznawanie powołania, wołanie króla. Był taki moment, kiedy ojciec Bronisław Mokrzycki mówił o tym, że jest takie misterium, kiedy Jezus żegna się ze swoją matką i idzie na misję. I on mówi, że to misterium trwa, bo bardzo dużo osób jest powołanych do życia właśnie zakonnego. No i ja wtedy poczułam takie pragnienie, że zaczęłam płakać. Już wiedziałam, że to jest coś silniejszego ode mnie, tylko wtedy to jeszcze była taka góra, którą nie wiedziałam jak zdobyć. Ja jeszcze miałam studia do skończenia, pracę magisterską do napisania, no ale też wtedy wiedziałam, że tam mam iść. Jest bardzo dużo zgromadzeń w Polsce, klasztorów karmelitanek bosych. Dostałam od koleżanki taką kartkę z ikoną Kiko Arguello, ikona Matki Drogi. Napisała ją siostra Miriam ze Szczecina. Ja wtedy tego nie wiedziałam, no ale jak siedziałam na modlitwie i tak modliłam się, Boże, czy Ty rzeczywiście mnie powołujesz? Ale dokąd? I wtedy spojrzałam na tą kartkę i tam takimi malutkimi literkami było napisane ikona Matki Drogi, pracownia Karmelu Miłości Miłosiernej w Szczecinie. Ja to wystukałam w internecie, pojawił się numer telefonu, a dla mnie to nie było proste tak powiedzieć też rodzinie, że ja chcę iść do zakonu, ale oni już wtedy, pamiętam, że wiedzieli, moja babcia mówi, ale nikt Cię tam nie przyjmie, bo my Ci nie damy posagu. Tak mówię, ale jaki posag? Moja rodzina nie była bogata, więc pomyślałam sobie, dobra, to ja tam zadzwonię i się zapytam. Dozywała się siostra takim cichutkim, milutkim włosem. No ja się jej pytam, czy to prawda, że trzeba posak mieć to zakonu. I ona zaczęła się śmiać. mówi nie. Ale wyczuła od razu, że ja zastanawiam się nad stąpieniem. I ona mnie zaprosiła. To przyjedź do nas na jeden dzień czy dwa. My tutaj mamy takie pokoje dla gości. Pomodlisz się u nas, zobaczysz jak to wygląda. No to ja tak się ucieszyłam, że bardzo szybko znalazłam się w pociągu do Szczecina. Jechałaś z jakimiś wyobrażeniami, z wielkim pragnieniem, zobaczyłaś co tam jest, założyłaś habit, przyjęłaś te wszystkie reguły, bardzo surowe. To jest zakon klauzurowy za kratą, jak to się mówi. Spełniło to twoje oczekiwania i czułaś się tam jak ryba w wodzie? Nigdy nie czułam się tam jak ryba w wodzie. Kiedyś rozmawiałam z jedną ze starszych sióstr i ona mi o swoim powołaniu zaczęła opowiadać, że ona zawsze wiedziała, że ona ma wstąpić do zakonu już jako mała dziewczynka. I wtedy powiedziała mi, że jak ona wstąpiła do tego zakonu, to odkryła, że to jest miejsce dla niej, że to nie ona musi się dopasować do tego karmelu, tylko ten karmel dokładnie jakby był stworzony dla niej. I mnie to wtedy bardzo zastanowiło, ale jeszcze nie, że jakoś tam zniechęciło, czy pomyślałam sobie, że to nie moje miejsce, tylko ja powiedziałam jej, ale ja tak nie mam. Dla mnie karmel zawsze był pokutnym miejscem, że tak powiem. Mój dotyk tego miejsca zawsze był twardy. Mi tam było niezwykle trudno tak fizycznie, psychicznie. Nawet jeżeli przez chwilę jakaś ulga, to wiadomo było, że za chwilę już będzie jakieś nocne wstawanie dodatkowe, jakaś sztafeta różańca, kolejny post, który siostry postanowiły. Więc ja nigdy tam nie czułam się jak w domu. W domu to ubiera się kapcie i siada się przed telewizorem. Ja, która nawróciła się w wieku 21 lat, miałam taką filozofię życiową wcześniej, po co siedzieć, jak można leżeć. I dlatego nigdy Karmel nie był dla mnie miejscem, gdzie ja się czułam jak u siebie w domu. Natomiast to, co mnie tam trzymało, to było to, że za każdym razem, kiedy wydawało mi się, że coś jest bardzo trudnego, albo czegoś nie mogę zrobić, albo czegoś nie mogę w sobie pokonać, to Jezus ukrzyżowany jakby pukał do mojego serca i widziałam, że to ma sens, że jednak jestem w stanie to zrobić, jeżeli znajdę jakąś w sobie potrzebę ofiarowania. czy jakaś osoba o coś poprosiła, czy zobaczyłam, że to może być jakieś upodobnienie do Jezusa ukrzyżowanego i to zawsze jakoś we mnie przepracowywało się, i ja się na to godziłam. To Ty, wchodząc w to życie, na początku tego właśnie pragnęłaś? Czy to było dla Ciebie odkryciem w trakcie tego czasu w Karmelu? To było w pewnym sensie to, czego ja pragnęłam, gdyż ja poznałam życie Karmelu od strony świętych. No ja wiedziałam, że święta Teresa, dzieciątka Jezus, cierpiała tak, że mówiła, ludzie nie mają pojęcia, ile można cierpieć. Ona cierpiała, ale w taki sposób, że to cierpienie przemieniała w miłość. Rzucała Panu Jezusowi kwiaty ofiar. Ty Ty tam poszłaś cierpieć z miłości do Jezusa? Nie, poszłam, bo wydawało mi się, że to jest miejsce, w którym jeszcze bardziej mogę kochać. A cierpienie było dla mnie czymś, co mogę użyć, żeby bardziej kochać. Bo wiedziałam, że Jezus oddał za nas swoje życie na krzyżu i czułam się taką Jego latoroślą, że On może się dziś mną posługiwać. On jest sprawcą konsekracji, więc On, jeżeli chce, może sprawić, że moje małe cierpienia ofiarowane za świat mogą mieć wartość. Przez jego mękę, przez jego cierpienie w kościele ciągle są składowane jakieś właśnie ofiary, bym to nazwała, jakieś diamenty, z których każdy może czerpać. I myślę, że tak w Karmelu jest, dlatego tak długo tam byłam. Na pewno czułam się tam spełniona, gdyż czułam, że mam misję. W czasie pierwszych ślubów na rekolekcjach miałam takie mocne doświadczenie, że Bóg przyjmuje moją ofiarę, że On rzeczywiście mnie prowadzi. Ale jednak przed ślubami wieczystymi, czyli tymi ostatnimi ślubami, ta droga się zatrzymała i odeszłaś z Karmelu. To był taki nagły zwrot akcji, że tak powiem. Dwa tygodnie przed złożeniem już ślubów wieczystych, kiedy kapituła zadecydowała, że ja mogę te śluby złożyć, matka to przypieczętowała i wtedy trzeba wyznaczyć datę tych ślubów. Ta data miała być wtedy, kiedy skończą się moje śluby czasowe i to był 12 kwietnia. Ale tak się stało, że bardzo dużo gości nie mogło w tym czasie przyjechać, dla mnie bardzo ważnych. No i moja mama zrobiła taką petycję, żeby te śluby przełożyć. Te śluby zostały przełożone. No i w czasie tego czasu, kiedy ja miałam tam dodatkowe miesiące ślubów czasowych, ja miałam po pierwsze wyrzuty sumienia, że ja tak postawiłam Boga może trochę niżej od tych moich przyjaciół, że tak mi na tym zależało, a to przecież Jezus jest moim oblubieńcem. Ja się źle z tym czułam. A poza tym za każdym razem, jak składałam śluby, byłam w takim wielkim cierpieniu. Nawet jak składałam je tylko na rok, to miałam takie przekonanie, ojej, kolejny rok mojego życia będzie w zamknięciu. Ale składałam te śluby i to mi całkowicie przechodziło. I też mi się wydawało, że tak będzie. Po prostu mam ten trud, że wiem, że to już będzie na całe życie. Że nigdy stamtąd nie wyjdę. Że moje życie już zawsze będzie pełne pokuty, postów. No ale miałam takie przekonanie, że też to mi minie. I będę dalej żyć. No ale przełożona pewnego dnia w refektarzu na mnie spojrzała i zobaczyła, że jestem bardzo smutna. I zawołała mnie na rozmowę. Zaczęła mówić, czemu się jest taka smutna? Ja mówię, no tak czuję ten ciężar tej decyzji w sobie. I ona mówi mi że coś jest nie tak, bo ona po raz pierwszy widzi, żeby ktoś tak ciężko przeżywał taką decyzję, bo wszystkie siostry do tej pory, to one szły jak do ślubu, to najpiękniejszy dzień ich życia, tak? A ja mówię, no nie, no ja to tak w ogóle nie mam, jak to można porównywać pannę młodą, która ma wesele do ślubowania tego, że będzie w zamkniętym karmelu siedzieć całe życie i w samotności, w milczeniu to ja tak na pewno nie mam. No i ją to zastanowiło. I od tego się zaczęły nasze rozmowy, które trwały z dwa tygodnie. Doszłyśmy w końcu do, do takiej najbardziej trudnej dla mnie kwestii, która w ogóle w Kościele jest, to jest apokatastaza. Chodzi o to, że piekło jest puste, że wszyscy będą zbawieni, bo Jezus na krzyżu dokonał ofiary. Wszyscy pójdziemy do nieba. Wtedy otwierałam katechizm kościoła katolickiego i mówiłam no przecież jest napisane, że jest sąd niebo albo piekło. To nad czym my się tu zastanawiamy? Niektóre siostry mówiły, że właściwie to nie ma znaczenia, bo my tutaj nie jesteśmy po to, żeby ofiarowywać swoje życie za zbawienie, tylko żeby kochać Jezusa. I szczerze mówiąc to mi się to nie podoba Podobało, bo mówię, no to po co ja tam mam siedzieć? Czy ja jestem w tym karmelu, czy mnie nie ma? I tak wszyscy pójdą do nieba. Gdyby się okazało, że piekło jest puste, no to ja chyba bym stąd bez butów uciekała. Bo aż takiego pragnienia siedzenia tam i miłowania Boga w zimnie i w głodzie i w cierpieniu to nie mam i nie widzę wtedy w tym miłości. I miałam taki konflikt. I on bardzo mocno pojawił się na tych moich indywidualnych rozmowach z matką przełożoną. Ona mi wtedy powiedziała, no ale przecież my tak naprawdę rzeczywiście nie wiemy. A jeżeli siostra umrze, pójdzie siostra do nieba i siostra zobaczy, że rzeczywiście wszyscy idą do nieba i są zbawieni, to siostra będzie niezadowolona. I nie, że się pokłóciłyśmy, ale obydwie byłyśmy nastawione w tym momencie na siebie tak negatywnie. Matka przełożona powiedziała mi, żebym spotkała się też z psychologiem. Przyszedł ten psycholog ze mną porozmawiać. No i ja trzymałam tą regułę karmelitańską i tam było napisane, że karmelitanka jest ofiarą całopalną dla zbawienia świata i widziałam, który to jest punkt naszej konstytucji. A on mi wtedy powiedział, ja jak siostry słucham, to ja mam wrażenie, że siostra ma sektę we własnej głowie, którą sobie stworzyła. To nie wygląda zdrowo. Ja się tak przestraszyłam, że powiedziałam sobie, nie, no to ja odpuszczam, bo przecież ja chcę być w posłuszeństwie w kościele i ja już więcej o to powołanie nie będę walczyć. Powiedziałam naszej matce, nikt zdecyduje. I ona powiedziała tak, siostro, ja podejmę w nasy decyzję. Bo jakby siostra podjęła tę decyzję, nawet o wystąpieniu, to nigdy by siostra nie była szczęśliwa. Ja podejmę tą decyzję i to będzie moja decyzja. I jakakolwiek ona będzie, siostra przyjmie tą decyzję w posłuszeństwie. Jeszcze dodała takie fundamentalne zdanie. Nawet jeżeli Bóg chce, żeby siostra te śluby złożyła, a ja jako słabe stworzenie się pomylę, bo jesteśmy ludźmi omylnymi. To w tej tajemnicy posłuszeństwa w Kościele, nie słuchając, siostra się nie pomyli. Siostra będzie miała i tak zasługę przed Panem Bogiem, tak jakby siostra te śluby złożyła. I ja tak pomyślałam, co? To tak jakbym ja nie musiała żyć tym życiem? a przed Bogiem w chwili śmierci ja będę miała zasługę tego życia konsekrowanego. No tak, to mnie tak przygotowało, że na drugi dzień, chociaż ja we zach usłyszałam jej decyzję, że jednak tych ślubów nie będę składać, to już miałam to światło, że wszystko mi zostało oddane przez Boga. Z jednej strony bolało mnie, że muszę zdjąć ten habit, zostawić ten krzyż konsekrowany, ale z drugiej strony się cieszyłam, że mogę iść do świata, coś robić, podróżować. Wyszła siostra tak jak przyszła, z takim lekkim sercem? Nie. Wyszły wszystkie takie moje lęki o przetrwanie. Bałam się, że sobie nie poradzę. I dlatego nie miałam takiego poczucia, że już teraz jak Pan Bóg tak mi powiedział, to na pewno ma tam dla mnie wspaniałe, poukładane życie. I było mi trudno, oczywiście. Musiałam nadrobić życie. Musiałam iść do ciężkiej pracy, musiałam sobie poradzić. Czy to powołanie w takim razie to była pomyłka? Ja na pewno miałam to powołanie. Nie wiem, czy przełożona się nie pomyliła, ale nawet jeżeli się pomyliła, to Bóg mnie dalej prowadzi i mam zasługę tego życia. Czasami mam sny, że ja jakoś wracam do tego karmelu. W tych snach mam taki pokój, że jak dobrze, że ja tutaj wróciłam. To teraz wszystko jest już tak, jak powinno być. A potem jak się budzę... To nie zawsze czuję się dobrze. Ale potem znowu wracam do pracy, do codzienności, no i też żyję. Czy Twoje bycie w Karmelu to taka góra, która tak wyskoczyła, a teraz wróciłaś na Niziny? To tak naprawdę jest góra świętości. Myślę, że na niej byłam. Pojechałam też do Haify i weszłam na tą prawdziwą górę Karmel w Izraelu. I Jak modliłam się przy krocie Eliasza, to tam była namalowana droga na górę Karmel według świętego Jana od Krzyża. I dostałam takiego olśnienia, że ja na tą drogę weszłam. Bo właśnie kiedy moja mama kupiła mi tą książkę, droga na górę Karmel, to ja nic nie rozumiałam. Ale kiedy ja już wyszłam z zakonu, to dokładnie wszystko rozumiem, co on tam napisał. I ja to przeszłam, że to tak naprawdę Bóg mnie tą drogą tak poprowadził. Natomiast trzeba było z tej góry zejść. i Ciągle żyję, więc schodzę ciągle na jakąś inną górę. Zmieniam zawody co jakiś czas. Co mogę zrobić, to dzielić się i mówić. W zakonie karmelitanki nie mają takiego powołania, głoszenia Ewangelii. A skoro mnie Pan Bóg tutaj postawił, to kiedy mam jakieś zaproszenie, żeby opowiadać o zakonie, o powołaniu, to Zawsze się zgadzam. Teraz tak mogę się przysłużyć. Założyłam kanał na platformie YouTube. Nazywa się, tak jak ja, Aleksandra Wojciechowicz, więc wszystkich zapraszam. Tam właśnie widać różne góry, na które się spinam. Wśród życia dróg Tu wszystko mija Tu wszystko mija Trwa tylko Bóg Tu wszystko mija Tu wszystko mija Trwa tylko Bóg Cierpliwość przetrwa nie ziemskich snu, kto Boga posiadł, ma szczęścia, zdrój, Bóg sam wystarcza, Bóg sam wystarcza, Bóg sam wystarcza, Bóg sam wystarcza, Bóg sam wystarcza, Bóg sam wystarcza, Bóg sam wystarcza. nada tę turbę. Te spante, nada te turbę, nada te spante. todo se pasa, todo se pasa, Dios no se muda, Dios no se muda, todo se pasa, todo se pasa, Dios no se muda, Dios no se muda. La paciencia lo alcanza la paciencia todo lo alcanza quien a dios tiene nada le falta solo dios basta solo dios basta quien a dios tiene nada le falta solo dios basta solo dios basta Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wywiad rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa.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 w jedynce. Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela. Jedynka to jest radio. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Hanima ma 7 lat w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień, i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Dziś w Poznaniu utrudnienia z powodu półmaratonu. Bieg rozpocznie się o godzinie 9, a o szczegółach będziemy informować między innymi w aktualnościach jedynki. Drogowcy rozpoczęli pracę na A4 między węzłami Balice i targowisko w Małopolskie. Mają pracować w godzinach nocnych. Będą wypełniać ubytki w nawierzchni. Na finał prac zaplanowano na piątek 24 kwietnia. Na utrudnienia trzeba uważać że także jadąc S7 przy węźle Książ. Wprowadzone zostały ograniczenia na jezdni w kierunku Kielc Kasper Michna z Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wyjaśnia, że powodem jest budowa ronda na drodze lokalnej Łączącej ekspresówkę z miejscowością Książ Mały Ze względu na tę pracę musieliśmy zamknąć zjazd z węzła Dotyczy to kierowców, którzy jadą w kierunku Kielc I też musieliśmy zamknąć wjazd w kierunku Kielc Od strony Książa Małego Objazd przez węzeł Wodzisław Warto przy okazji dodać, że utrudnienia nie dotyczą tych kierowców, którzy jadą od Kielc do Krakowa. Mogą oni bez przeszkód zarówno zjechać z trasy z 7 węzłem Książ, jak i wjechać na drogę ekspresową z tras lokalnych. Przyglądam się przy okazji drodze numer 7, a na niej bez korków i bez innych poważniejszych utrudnień. Podobnie na przedłużeniu tej trasy na południe od Krakowa, czyli na Zakopiance, żadnych korków dzisiaj o poranku i także żadnych komunikatów od drogowców o niepokojących zdarzeniach, jak wypadki, kolizje czy Awarię. Ale czekamy też cały czas na Państwa wieści dla innych zmotoryzowanych. Jeżeli na swojej drodze widzą Państwo korek albo wypadek, prosimy przekazać wiadomość innym kierowcom pod numerem telefonu 22 513 1.